stojąc. Panie Jezu, myślałeś o nas już w przedwiecznej w przeszłości. Jeszcze nie było gór, nie było świata, a Ty już radowałeś się synami ludzkimi. Ale my zabiegliśmy. My nawet nie uszanowaliśmy Ciebie to syna, choć ojciec wyraził myśl, uszanuję syna mego. Całkowicie oddaliśmy Cię na karę, na zagładę, uniewinniliśmy winnego, skazaliśmy pani winnego, a Ty się nie opierałeś. Ale gdy złożyłeś tą doskonałą ofiarę, ujrzałeś potomstwo. I teraz uwielbiasz Ojca w wielkim zgromadzeniu. Możemy mieć ten przywilej, że nas zaliczyłeś do tych, o których mowa jest w Piśmie, tak Boże, przemieniłeś nas w palców Ojca. Boże, nas wszystko z z ciebie. Amen. Amen. Amen. Boże, Boże, Boże, kolejny raz przypatrywać się Twojej doskonałej miłości. Tej miłości, którą żaden z nas jako ojciec nie byłby w stanie urzeczywistnić. Ty jednak na to pozwoliłeś i to ze względu na nas nędznych grzeszników wydałeś swojego syna umiłowanego na tak haniebną śmierć, na te oblucia, wyszydzanie, na te zniewagi, a w końcu na uszyżowanie. I to jeszcze Ty swoje oblicze zakryłeś przed Nim, kiedy ten, ten cały ciężar grzechów naszych został tworzony na Pana Jezusa, na tego Syna Umiłowanego. Panie Jezu, Ty to udźwignąłeś i chociaż wiedziałeś, że szatan zostanie zdruszkotany, kiedy on myślał, że to jest triumf, że zniweczy dzieło Boże, to jednak się okazało, że ten doskonały syn zmartwychwstał, bo Bóg przyznał się do jego ofiary i nie pozostał w grobie. I teraz możemy się tylko radować, że ten, który jako pierwszy zmartwychwstał, również i nas pociągnie do siebie, że nasze życie nie opiera się na naszych słabych ciałach, ale na tym zmartwych stałym, na tym, który przezwyciężył śmierć, na tym, który pokonał szatana. My również dzisiaj opieramy swoją wiarę i swoją nadzieję, że Ty, Panie Jezu, przyjdziesz po nas, że zabierzesz nas do siebie, że już tam na zawsze będziemy z Tobą i dzisiaj Twoi jesteśmy. Bądź wybione z naszych serc. Amen. Amen. Amen.